To są informacje Polskiego Radia 24. Specjalna strona internetowa dla pokrzywdzonych przez zonda krypto pomoże im zgłosić oszustwo. Zarzuty po latach usłyszał je były oficer Wojska Polskiego. Chodzi o śmierć ofiary stanu wojennego. Rosyjska ropa przez Ukrainę znów płynie na Węgry i Słowację. Rurociąg Przejaźń naprawiony. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Przeszło tysiąc osób pokrzywdzonych przez Zonda Krypto zgłosiło się do prokuratury. Codziennie wpływają nowe zawiadomienia, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. To ona prowadzi śledztwo w sprawie tej giełdy kryptowalut. Pokrzywdzeni powinni przygotować odpowiednie dokumenty, mówi rzecznik katowickiej prokuratury, prokurator Michał Binkiewicz. Pokrzywdzeni powinni sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Obok tego należy zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z Zonda Krypto za możliwy najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej, pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zonda Krypto w całości poprzez wygenerowanie stosownego pliku. Pokrzywdzeni powinni także sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki Zonda Krypto Pokrzewdzeni mogą się zgłaszać do najbliższej jednostki policji albo do prokuratury. Katowicka prokuratura uruchomi specjalną stronę internetową. Będzie na niej instrukcja składania zawiadomienia do organów ścigania w tej sprawie. Polskie Radio dotarło do osób, które nie mogą wypłacić swoich pieniędzy z giełdy kryptowalut. Pan Mateusz nie zgadza się z zarzutami tych, którzy mówią, że inwestowanie w kryptowaluty było bardzo dużym ryzykiem. A, chciało się zainwestować w to waluty, to teraz macie, przecież to jest wiadomo, że to spekulacja i tak dalej. Ale przecież nie o to chodzi. To nie jest kwestia, że ktoś mnie oszukał na inwestycji, że ktoś mnie namówił na kupienie czegoś o wysokiej wartości, a teraz to nie ma wartości. Tylko po prostu ja wpłaciłem swoje pieniądze, a oni mi je ukradli. A oni mi je zabrali po prostu. Wszystkie nie chcą oddać. Nie? Także to jest zwyczajna, ordynarna kradzież. Jak szacuje prokuratura, w aferze Zonda Krypto może być poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Były oficer Ludowego Wojska Polskiego usłyszał zarzuty w sprawie śmierci Antoniego Browarczyka, jednej z pierwszych i najmłodszych ofiar stanu wojennego w naszym kraju. W 1981 roku wojskowy był podporucznikiem. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych wynika, że bez rozkazu zaczął strzelać. Do oddalonych od funkcjonariuszy demonstrantów mówi zastępca prokuratora generalnego, dyrektor głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu Andrzej Pozorski. Żadna z osób pokrzywdzonych nie stanowiła żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia tych ludzi, dlatego że Antoni Browarczyk został postrzelony z odległości ponad 200 metrów. To przełom w sprawie niewyjaśnionej od 45 lat, mówi siostra zamordowanego Grażyna browarczek matusiak Chciałabym dowiedzieć się, jak najwięcej szczegółów jest to ważne, nie tylko historycznie, ale również dla naszej rodziny. Aktualnie jestem jedynym, najbliższym członkiem rodziny, ale moi rodzice bardzo długo walczyli. Mama szczególnie pamięć i godne uhonorowanie, upamiętnienie śmierci brata, więc... Mam nadzieję, że tam zniewa, uśmiecha się do nas i ta sprawa do końca zostanie rozwikłana. Wszyscy doczekamy sprawiedliwości. Podczas tragicznych wydarzeń w Gdańsku ciężko ranne zostały też trzy inne osoby. Ustalono nazwiska pięciu prokuratorów, którzy w latach 80. utrudniali wyjaśnienie tej sprawy. Dwóch z nich żyje. Śledczy zamierzają wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Tak ukraiński prezydent komentuje uruchomienie ropociągu Przyjaźń. Rosyjska ropa tranzytem przez Ukrainę popłynęła na Węgry i Słowację. To był warunek poprzedniego rządu w Budapeszcie odblokowania unijnego kredytu dla Ukrainy. Ukraińcy niechętnie odnowili tranzyt rosyjskiej ropy. Wołodymyr Załęski napisał, że jego kraj wywiązuje się ze swoich zobowiązań w relacjach z Unią Europejską, nawet w tak niejednoznacznych kwestiach jak funkcjonowanie rurociągu naftowego przyjaźń. Jak dodał, porozumienie z Unią co do odblokowania 90 miliardów euro pomocy jest realizowane i liczy, że pakiet wsparcia zostanie uruchomiony szybko. Ukraiński prezydent zaznaczył też, że zgodnie z umową Unia wprowadza nowe sankcje wobec Rosji. Kijów oczekuje też, jak napisał Wołodymyr Załęski, przybliżenia pełnej integracji europejskiej Ukrainy, ale też rozwoju europejskiego systemu energetycznego w taki sposób, aby Rosja utraciła możliwość manipulowania dostawami energii do Europy. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Senacie otwarto wystawę poświęconą wybitnemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie. To jedno z głównych wydarzeń Roku Wajdy, obchodzonego w setną rocznicę urodzin reżysera. Chodzi o przypomnienie twórczości wielkiego twórcy młodym ludziom, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nawet obecność państwa, tak liczna, liczne grono polityków, senatorek, senatorów, posłów i za to dziękujemy grono współpracowników, przyjaciół i artystów współpracujących z Andrzejem Wajdą, świadczy o tym, że mieliśmy rację, że Andrzejowi Wajdzie to się po prostu należało. A dodatkowo w Senacie, bo nie zapominajmy, że był senatorem. Mieliśmy zaszczyt, że senatorem Rzeczypospolitej Polski był tak wybitny, Artysta i możemy pochwalić się, że w Senacie mamy jednego Oscara. Wystawę zatytułowaną Andrzej Wajda, artysta, senator, obywatel można oglądać w Senacie do 25 maja. To były informacje Polskiego Radia 24. Słonecznie i bez opadów tak będzie do końca dnia. Na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, a na zachodzie do 17. W nocy przymrozki będą na południu kraju. Poza tym termometry pokażą od 3 do 7 stopni. 6 minut po godzinie 17. południe w Polskim Radiu 24. Jaremaja Mrożek, zapraszam na magazyn Regiony. To czas na przegląd tego, czym żyją nasze okolice. Od najważniejszych wydarzeń, przez lokalne problemy, po inicjatywy, które zmieniają najbliższe otoczenie. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ostatnie przygotowania do tegorocznego sezonu. Służby ratownicze, a także pracownicy wód polskich mają sporo pracy, zanim na mazurskie akweny wypłyną motorowodniacy, a przede wszystkim żeglarze. Wsprawdźmy zatem, co zostało już zrobione, co do zrobienia pozostało, a co w tym roku wykonane nie będzie. Chociażby z powodów ograniczeń finansowych. O tym Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Oficjalne otwarcie sezonu 2026 zaplanowano na najbliższy piątek 24 kwietnia, a zatem na tydzień przed majówką, kiedy to na mazurskich jeziorach zabieli się od żagli. Same szlaki wodne są już przygotowane do żeglugi i można z nich korzystać. Niestety do najbliższego piątku jeszcze z wyłączeniem śluz, co może nieco ograniczyć wodne podróże. Kolejnym elementem ułatwiającym rekreację, ale i bardzo ważnym ze względu na bezpieczeństwo jest system nabrzeżnej sygnalizacji świetlnej, która ostrzega przed bezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Ten zacznie działać od 1 maja, a o tegorocznych ograniczeniach związanych z pracami remontowymi, a także niskim stanem wód mówi Joanna Szerenos-Pawlicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białym Białymstoku. Otwarciem objęto cały główny ciąg systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz wszystkie rzeki i kanały na odcinku Pisz-Węgorzewo, a także boczne odnogi szlaku. Przypominamy, że wszystkie szlaki żeglugowe są przystosowane wyłącznie do żeglugi w porze dziennej. Niestety z uwagi na niski stan wód żegluga na rzece Pisie od jeziora Roś do ujścia do Narwi pozostaje zamknięta. W związku z budową nowego mostu wprowadzono ograniczenia w ruchu żeglugowym na kanale łuczańskim. Ograniczenia na kanale łuczańskim nie dotyczą jednostek uprawnionych, ale żeglarze i motorowodniacy będą musieli korzystać z kanału Niegocińskiego lub kanału Piękna Góra. Ale to nie jedyne problemy, z jakimi w tym sezonie będą musieli zmierzyć się aktywnie wypoczywający na mazurskich akwenach. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, by zapewnić bezpieczeństwo na szlaku. Na ten cel potrzeb 3 miliony złotych, a od wojewody warmińsko-mazurskiego otrzymuje niespełna pół miliona. Przez to brakuje pieniędzy na sprzęt i pensje ratowników, a to oznacza, że w sezonie nie wszędzie pojawią się znaki, które ostrzegają wodniaków przed niebezpiecznymi miejscami, mówi prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka przygotowujemy znaki kardynalne. Te żółto, takie czarne tyczki, które oznaczają wszystkie wypłycenia, kamienia, miejsca niebezpieczne. W związku z tym, że mamy troszeczkę problemów kadrowych, które oczywiście są powodowane też problemami finansowymi, nie wszystkie miejsca niebezpieczne w tym roku oznaczymy. Niektóre miejsca w północnej części szlaków i też na pewno nie będzie oznaczona zatoka Łuknajno, a to z racji tego, że po prostu nie ma środków, żeby zakupić nowe znaki kardynalne. My oczywiście o tych miejscach poinformujemy wszystkich, żeby wiedzieli, gdzie tych znaków nie ma. Szukając dodatkowych pieniędzy MOPR wystawił na sprzedaż jedną ze swoich łodzi, a sytuacja ta nie umknęła uwadze ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Warmińsko-Mazurskiem zapowiedział modyfikację systemu przyznawania pieniędzy służbom ratowniczym. Bardzo wiele środków ze strony administracji rządowej jest do tych stowarzyszeń, bardzo ważnych stowarzyszeń przekazywanych, ale będziemy szukać rozwiązań prawnych, które może uczynią ten system mniej konkursowy, bardziej dotacyjny. Ratownicy wodni w Warmińsko-Mazurskim od dłuższego czasu apelują o stworzenie systemu, który byłby podobny do tego, z którego korzystają ratownicy na południu kraju. Jak twierdzą oprowcy, ich koledzy z ale także Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają zapewnione bardziej stabilne dochody. Relacjonował Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Dodajmy, że liczba osób, które w sezonie letnim wypływają na szlak wielkich jezior mazurskich jest szacowana nawet na 100 tysięcy. To mało znany produkt wymagający promocji, mówią w Toruniu eksperci o Wiślanej Trasie Rowerowej. Jej kujawsko-pomorski fragment składa się z dwóch odcinków po obu stronach Wisły. W sumie to około 450 kilometrów rowerowego szlaku turystycznego. Chcemy wypracować z samorządami i instytucjami metody promocji tej trasy, mówi Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż myślana Trasa Rowerowa na odcinku Województwa Kujasko-Pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór Województwo Małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób. U nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób. Marcin nad Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej oraz kujawsko morskiego Szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. Wiślana trasa rowerowa docelowo ma połączyć Beskidy z Morzem Bałtyckim, biegnąc wzdłuż Wisły przez około 1200 km. Dla Poznania i okolicy niezbędne, dla sąsiedniej gminy uciążliwe. Z ujęcia wody na terenie podpoznańskiej Mosiny pochodzi prawie 70% wody dostarczanej do stolicy Wielkopolski i okolic. Źródło jest otoczone strefą ochronną, zajmującą blisko 1 trzecią gminy, co ogranicza możliwości zabudowy. Zdaniem jednego z radnych gmina powinna wrócić do rozmów o rekompensatach za te uciążliwości. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Poznań, Szymon Majszak. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry. Szymonie, za co dokładnie mogłyby zostać wypłacone te pieniądze, te odszkodowania? Mhm. Chodzi o ograniczenia, które wymusza już ta wspomniana strefa, no bo... Ona oczywiście jest podzielona na pośrednią i bezpośrednią, ale bez względu na to te przepisy są dość restrykcyjne. Zabraniają między innymi lokalizowania zakładów przemysłowych lub hodowli zwierząt na takim obszarze, a w rolniczej Wielkopolsce to problem nie lada. Zmuszają też gminę do większej uważności na to co, gdzie i jak jest budowane. No Jest też oczywiście druga strona medalu, no bo takie ograniczenia nie zostały wprowadzone bez powodu troska o to ujęcie leży na sercu każdemu, no bo ono jest strategicznie po prostu niezwykle istotne. Radny Arkadiusz Cebulski zauważa, że warto byłoby się spotkać, przeanalizować wszystkie za i przeciw, no i pokazać też to, z czym na co dzień mierzy się jego gmina prezydentowi Poznania. Proszę posłuchać, jak o tym mówił. Budować można, tylko, wie pan, jak nie ma kanalizacji, studni pan nie może wybudować w strefie ochronnej, szamba pan nie może wybudować, itd. Tak tak Ścieżka rowerowa przy drodze do Musina śrem Od parunastu lat procedujemy, nie można się było dogadać za kłanetem. Dosyć nasz torc nie postawię i nie będę za kłanetem wojował, jak szef Kiliński, ale wie pan, chodzi o to, że żeby temat wywołać, żeby uświadomić, że taki temat istnieje od lat. Szymon, a jak na tę propozycję zareagował burmistrz? Ja rozmawiałem z Dominikiem Michalakiem. Zapowiedział, że spotkanie mogłoby się odbyć we wrześniu. W rozmowie zdradził, że już teraz trwają rozmowy ze spółką Aquanet. Zajmuje się ona wodociągami, kanalizacją. No i jest pewna już szansa na kompromis. No bo okazuje się, że gmina może liczyć nawet na 30 milionów złotych. Proszę posłuchać tych zapowiedzi. Wypracowaliśmy pewne rozwiązanie. Chcemy od 2012 roku, od kiedy strefa funkcjonuje, przeanalizować nakłady na inwestycje, które poczyniła gmina Mosina. Chcemy, aby te zwyżki kompensowały nam te ilości w zwiększonej alokacji środków inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych. Ja skonfrontowałem tę wypowiedź ze stanowiskiem Akwanetu. Jego rzecznik przyznał, że rozmowy w tej sprawie trwają, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Przemysław Ciupka przypomniał też, że spółka już teraz odprowadza do gminy podatek od nieruchomości. Jak się okazuje niemały. Trwają rozmowy na podstawie już zapisów, które widnieją w porozumieniu gmin z ubiegłego roku w sprawie rekompensaty i to co należy też podkreślić to fakt, że tylko z tytułu podatku od nieruchomości spółka płaci gminie kilkanaście milionów złotych rocznie, rok 2026 to będzie około trzynastu milionów złotych. Negocjacje tych ewentualnych rekompensat jeszcze najprawdopodobniej potrwają długie miesiące. Jeżeli się okaże, że zostaną przyznane, no to to może być ciekawy precedens, no bo oczywiście Mosina to nie jedyna gmina w Polsce, na terenie której są wyznaczone takie strefy ochrony pośredniej bezpośredniej w przypadku ujęcia wody. Na tej sprawie oczywiście będziemy się przyglądać. Czekamy na szczęśliwy finał oczywiście i rozwiązanie tego problemu. Dziękujemy za te relacje. Z nami był Szymon Majszak z Radia Poznań. Szymon trzymaj się. Dziękuję. Miś, uszatek i kolargol po latach wyszli z pudła. Odnalezione zabytkowe lalki po raz pierwszy od dawna pokazano w EC1 w Łodzi. Eksponaty pochodzą z kultowych animacji łódzkiego studia Semafor. Przez długi czas były uznane za zaginione, a dziś zaprezentowano je w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Na miejscu był reporter Radio Łódź, Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, kłaniam się, jestem. Michale, kogo można było dziś spotkać w łódzkim NKF-ie? No i też pytanie od naszych tutaj redakcyjnych kolegów i koleżanek. Czy miś Uszatek dalej ma opadnięte łóżko? Zdecydowanie bezapelacyjnie i do samego końca łatwiej by chyba było powiedzieć kogo tam nie było. Był już wspomniany Miś Uszatek, Kolargol, bohaterowie filmu Piotruś i Wilk i wiele, wiele innych postaci z kultowych animacji studia Semafor, a to ważny element historii łódzkiego i polskiego kina, o czym mówi Monika Głowacka z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ponad 1400 odcinków kultowych już seriali, na których się wychowywaliśmy. Miś Uszatek, Plastusiawy Pamiętnik, Przygód Kilka Wróbla Ćwirka. Semafor nie tylko jest znane z seriali, ale także z dwóch oskarowych tytułów czyli Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. To był pierwszy Oscar dla polskiej kinematografii w 1983 roku. I 2008 rok Oscar dla Piotrusia Ewilka w reżyserii Suzy Tempel. Ton. Lalki długo były uznane za zaginione, a odnaleziono je dopiero pod koniec ubiegłego roku, kiedy ktoś próbował sprzedać eksponaty urzędowi miasta Łodzi za kilkaset tysięcy złotych, o czym przypomina prokurator Paweł Jasiak. Niezwłocznie prokuratura została zawiadomiona o tym, że te przedmioty, które wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach zostały wyniesione z siedziby spółki i zniknęły pod osłoną nocy, no znajdują się we wstępnie ustalonym miejscu. Prokurator nie zastanawiał się długo. Na szczęście wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. A to postanowienie zostało niezwłocznie zrealizowane przez policję. No i efekt tego jest taki, że mamy tutaj te eksponaty. Odnalezione figurki były tylko jednym z punktów spornych między podmiotami związanymi z nieistniejącym już studiem semafor. A cała sprawa ma swój początek prawie 10 lat temu, kiedy to zawiadomienie do prokuratury na zarządców złożył Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Przekazał, który przekazał wcześniej Fundacji Filmowej Semafor i spółce Semafor Produkcja Filmowa ponad półtora miliona złotych. Pieniądze te nie zostały zwrócone, co skutkowało wydaniem przez sąd nakazu spłaty, a następnie egzekucją komorniczą, w ramach której zniknęło mienie należące do Semafora, w tym specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do tworzenia znanych bajek. Niestety ta sprawa jest skomplikowana, nałożyło się na siebie kilka postępowań gospodarczych o skomplikowanym charakterze. No tutaj mówimy m.in. o udaremnianiu egzekucji komorniczej. Podejrzani według naszych informacji przebywają w Chinach. Prokuratura korzysta ze wszystkich dostępnych działań, które by umożliwiły wykonanie czynności procesowych z tymi osobami. Natomiast no, niestety, biorąc pod uwagę pewne stosunki międzynarodowe, to obecnie nie jest możliwe. A my czekamy niezmiennie na finał sprawy. Michala, czy kultowe lalki już można zobaczyć na wystawie? Niestety jeszcze nie, bo są one elementem postępowania, ale prokuratura ma narzędzie takie jak powierzenia przedmiotu osobie godnej zaufania. Jeżeli to będzie możliwe proceduralnie, to tak też się stanie, bo prokurator Jaszek potwierdził, że instytucja, jaką jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, bez wątpienia jest osobą godną zaufania. No to niech w takim razie Misiu Szatek cieszy oko wszystkich odwiedzających. Dziękujemy za te relacje. Z nami był Michał Dąbrowski z Radio Łódź. Michała jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Czas na informacje sportowe. Andrzej Grabowski razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygód kilka wróbla ćwirka. To pojawiło się w, przy okazji ostatniej relacji. To ja chciałbym też, bo ptaszki donoszą, że podobno Robert Lewandowski przechodzi do Juventusu. Co ty na to? No tak też wyczytałem. Powiemy <śmiech> oczywiście państwu o tej ploteczce. Natomiast jak to z ploteczkami piłkarskimi, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo rzeczywiście pewnie im później, im bliżej będziemy 30 Czerwca, czyli tej daty, kiedy Robertowi Lewandowskiemu wygaśnie kontrakt z Barceloną, tym tych informacji będzie coraz więcej. Więc oczywiście te takie najpoważniejsze kluby i informacje o nich zbieramy. Natomiast tak jeszcze spokojnie, to nie jest tak, że Lewandowski już szuka mieszkania w Turynie. Pewnie jeszcze chwilka. Tam trochę chłodniej jest. To ja zostawiam już Andrzeja ze sprawdzonymi informacjami. um, mm -hmm. Ale zanim Robert Lewandowski to na starto pożegnaniu, Agnieszka Korneluk kończy siatkarską karierę. Korneluk, czyli przez lata ważna postać reprezentacji Polski i podstawowa środkowa, również pani kapitan. Tu cytat, to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji, napisała Agnieszka Korneluk. Ma 31 lat, z kadrą zdobyła 3 medale Ligi Narodów, a z klubami cztery tytuły Mistrzyni Polski. Dziś jeszcze jedno siatkarskie wydarzenie. Za chwilę trzeci mecz finału w Tauron Lidze Siatkarek. Deweloper z Rzeszów zagra z Grot i Łódź. Dodajemy w serii do trzech zwycięstw na razie remis. Jeden do jednego. Pożegnanie to Państwo pewnie pamiętają już za Kamilem Stochem. A dzisiaj takie dodatkowe pożegnanie. To po trzy tygodnie po zakończeniu kariery przez Kamila Stocha. Takie pożegnanie, które przygotowało Ministerstwo Sportu. Była okazała statuetka. Za chwilkę o niej powiemy. Na początek pan minister Jakub Rutnicki. Niesamowite sukcesy. Wielka skromność ale też pokazywanie, co to znaczy reprezentowanie najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Panie Kamilu, bardzo za to wszystko dziękujemy. Dziękujemy za fantastyczną karierę sportową, ale też dziękujemy za to, że pan jest niesamowitym natchnieniem i przykładem dla młodego pokolenia. Kamil Stok dziękował z kolei tym, którzy go przez lata wspierali. Śmiejemy się, zawsze mamy z żoną takie, takie nasze powiedzenie, że współpraca jest najlepszą formą współpracy. <głos> I i niech tak będzie. No a jeszcze jedna sprawa. Statuetka, czy właściwie rzeźba, którą dostał Kamil Stoch, podobno waży około 100 kg. Robi piorunujące <głos> wrażenie, bo z profilu wygląda trochę jak zajączek, ale to wcale nie jest zajączek. Tylko? Tak, Od, od góry to wierzchołki, zapewne wierzchołki Tatr. Mhm. Na zboczach tych, tych gór dwie skocznie. Na jednej z nich frunie w żółtej koszulce lidera zapewne Pucharu Świata Kamil Stoch. Na dole kibice i domy, No i właśnie taki zajączek z tego, z tego powstał. Tak. To można sobie w Takiego krasnala trochę ogrodowego postawić. No ja Wyobrażasz sobie postawić taką rzeźbę na 100 kg? Przy, przynajmniej wiesz, że mijasz dom Stocha. No, Z daleka. Czy dom Stocha i tak wszyscy wiedzą, że mijają w zębie, <laughs> więc to jest sprawa oczywista, bo ten dom stał się swego czasu bardzo popularny w tabloidach, które namiętnie publikowały artykuły, jak mieszka mistrz. Natomiast natomiast jeśli chodzi o, o, o tę statuetkę, statuetkę, trudno nazywać statuetką, właściwie postument wielki. Kamil Stoch mówi tak. Potrzebuję chwili, żeby zebrać myśli. <śmiech> nie wiem, czy słowo dziękuję po prostu odzwierciedli emocje, które są teraz we mnie i wdzięczność za... To nawet nie jest prezent, to nie jest po prostu... To jest coś, coś niesamowitego po prostu. po świecie tak naprawdę teraz we, w czasach błyszczących rzeczy, innowacyjnych technologii, no jednak sztuka ludowa jest ponadczasowa i, i ona pokazuje po prostu nie tylko Samo dzieło po prostu, samą materię, ale też pracę, zaangażowanie, pomysł, ideę, no i, i przede wszystkim serca, które trzeba włożyć w to, żeby, żeby powstało coś tak pięknego. Dlatego z całego serca dziękuję. Przyjechałem tutaj po, pociągiem. Cieszymy e, <śmiech> się. I tak, e, tak sądziłem, że to będzie ten prezent, będzie miał charakter taki mały, drobny, że schowam do presacha i będzie fajnie, a tu będę musiał jeszcze dodatkową miejscówkę wykupić. <śmiech> Dobrze, że te pociągi teraz do Zakopanego w miarę szybko jeżdżą, 4,5 godziny, chociaż nie wiem, czy taka 100-kilogramowa rzeźba... towarowy. To... Chyba tak, albo tam, wiesz, gdzie, gdzie się stawia rowery może. Wiesz, no ale z drugiej strony Kamil Stoch może odetchnąć z ulgą, że no, statuetka to jednak jest fizyczny prezent, a nie na przykład jakieś wirtualne tokeny. To prawda, w przeciwieństwie do jego kolegów z kadry, których chyba jeszcze czeka troszeczkę oczekiwania na te, na te tokeny. Na szczęście nie wszyscy sportowcy są w jakiejś trudnej sytuacji. Kacpery Tomasiak akurat z rodzinnego domu nie zamierza się wyprowadzać. No gorzej z Pawełem Wąskiem, który przecież zamierza dom remontować, a najgorzej to z Damianem Żurkiem, który chyba poszedł, jak to się mówi, w tym języku takim pokerowym all-in i, i w, zainwestował dość duże pieniędzy w nieruchomość, licząc na to, że będzie mógł te po prostu tokeny wymienić, a wciąż czekamy z tego, na Z tego będzie afera No będzie duże zamieszanie, to pewnie jeszcze nie jest koniec to pewnie dopiero jest początek jeszcze. Z... Słuchaj, a zahaczyłem cię o tę plotkę dotyczącą Roberta Lewandowskiego i tego Juventusu mhm. No i co ty na to? Na ile to jest sprawdzone, na ile to jest niesprawdzone, ty mówisz, czekajmy do, do końca czerwca. No ale wiadomo, że ten kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa. Mówiło się dosyć głośno, że Barcelona jest w stanie zatrzymać Lewandowskiego, a sam Lewandowski e, b, godziłby się nawet na połowę pensji. E, to komu wierzyć, komu ufać? To, to, to, czy, czy, to zaraz, sprawy... pod, czy zaraz zobaczymy na przykład w tych mediach społecznościowych takie wielkie hasło Here we go. I wtedy będzie wiadomo, że będzie transfer. Sprawa jest specyficzna, bo pytanie, czego właściwie chce Robert Lewandowski. Czy on chce pozostać w Barcelonie, by tam być? A widać, że raczej, choć wciąż dużo gra, to nie, nie, nie jest stawiany już jako numer jeden w Barcelonie. Nawet w ataku tutaj jednak dość często gra sam Ferran Torres na przykład. Czy zgodzi się na to, żeby być tym drugim? Czy jednak wciąż będzie chciał być najważniejszą postacią w drużynie, przynajmniej w ataku, więc wtedy, wtedy, pewnie, wtedy pewnie by się przeniósł do, do innej ligi, choć też pytanie na przykład, bo to ciekawe, czy na przykład nie obierze jednak kierunku egzotycznego, gdzie byłby Bogiem po prostu piłki. W Juventusie czy w Milanie będzie wielką postacią, ale nie będzie Bogiem, gdy wybrał jakiś kierunek egzotyczny, taki z, z europejskiego punktu widzenia, nawet Stany, no to okay. się jego status utrzymuje, nawet rośnie po prostu. Więc... Pytanie, czy Donald Trump, wiesz, jest w stanie zaakceptować Roberta Lewandowskiego. <śmiech> w kraju. Słuchaj, to jeszcze zapytam zmieniając dyscyplinę, ponieważ moje serce bije w stronę Madrytu Aha. i w stronę Igi Świątek. Wiem, że ona jutro ma się pojawić w Madrycie, więc myślisz, że będzie półfinał chociaż w Madrycie? Nie mam pojęcia, bo z Igą Świątek Świetnie, Dzięki. Polecam się, polecam się jako, jako doradca Bukbacherski. Nie, nie, trudno, trudno mi powiedzieć, bo, bo, bo też widzieliśmy na przykład ten ćwierćfinał z Andrejewą w Stuttgarcie. On słabo wyglądał. No. Widać było, że Iga tak chwilami była mocno bezradna. No, ale i jest, jest tak... nowy trener. No jest nowy trener, ale, ale pytanie, co z tego będzie przynajmniej na tym etapie. Wydaje mi się, że tutaj też trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale jak mówimy o Madrycie, Hubert Hurkacz właśnie zaczął mecz. chociaż pojawia się tutaj na jakaś informacja o przerwie medycznej. Nie wiemy, czy Farii, czy Hurkacza. Na razie w pierwszym secie Hurkacz prowadzi Dwa do jednego. Na koniec tylko jeszcze jedna informacja z tych smutniejszych. Zmarł Stanisław Majorek, współtrener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na Igrzyskach w Montrealu. Wtedy Polacy, polscy piłkarze ręczni zdobyli jedyny swój olimpijski medal. Miał pan Stanisław 88 lat. A te wszystkie sprawdzone informacje przygotował Andrzej Grabowski. Andrzeju, bardzo dziękuję. ci dziękuję. Czas na informacje. My wracamy po informacjach.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 Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę moleki osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamek kości. Molekin osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin osteo nie daj się złamać zdrowid.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 Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ponad tysiąc osób poszkodowanych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się do prokuratury regionalnej w Katowicach. To ona zajmuje się tą sprawą. Śledczy szacują jednak, że oszukanych może być dużo więcej, do kilkudziesięciu tysięcy. Liczba zgłoszeń rośnie lawinowo, mówi prokurator Michał Binkiewicz. Każdego dnia wpływa kilkaset nowych zawiadomień kolejnych pokrzywdzonych osób. Są to zawiadomienia, które trafiają od pokrzywdzonych bezpośrednio do prokuratury regionalnej w Katowicach, a także zawiadomienia złożone w innych jednostkach, a następczo przesłane według właściwości do Katowic. Wśród osób, które nie mogą wypłacić swoich pieniędzy jest pani Joanna Magdalena Placzki, właścicielka firmy modowej. Straciła na giełdzie Zonda Krypto pół miliona złotych. Jak mówi, wszystko zaczęło się 13 kwietnia. Zorientowała się wtedy, że są problemy z wypłatą pieniędzy.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 Czy Polska 2050 zagłosuje za wotum nieufności wobec ministerki klimatu? Decyzje jeszcze nie zapadły, mówi wiceminister kultury Marek Krawczek. Jak dodał nasz gość, Paulina Heninkloska została zaproszona na poniedziałkowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Mamy szereg wątpliwości. Wczorajszy dzień no jeszcze je, że tak powiem, pogłębił, no bo... Ta akcja CBA w całym kraju w ministerstwie mowa no, o programie e, kultury, i który, Tak, spowodowała, że, że tych pytań jest, jest więcej. Odwołania Pauliny Kloski domagają się posłowie PIS-u i Konfederacji. Zarzucają jej m.in. nieudolność we wdrażaniu systemu kaucyjnego, także nadmierne przewiązanie do unijnej polityki klimatycznej. Głosowanie nad wotum nieufności zaplanowano na przyszły czwartek. Woda w okolicach Jeleniej Góry nie nadaje się do picia. Jak informuje sanepit, w wodociągu Podgórzyn wykryto bakterie z grupy coli. Problem dotyczy sześciu miejscowości. Podgórzyna, Marczyc i Staniszowe, a także części Zachełmia, Przesieki i Sosnówki. Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani mycia. Można ją wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Zakaz obowiązuje do odwołania. 33 minuty po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Już niebawem w Polskim Radiu 24 przeniesiemy się do Katowic, tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy, tam jest również nasz specjalny wysłannik Marek Klapa, który, z którym się połączymy i będziemy sprawdzać co dzieje się na EKG, jakie tam decyzje zapadły, no i co oczywiście słychać w kuluarach. A jeżeli mowa o kuluarach, to najciekawsze są te oczywiście polityczne. Czas na kolejną rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marcin Zawada: Witam państwa. Naszym gościem Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie pośle, jak by pan opisał nomenomen nomen, klimat w koalicji rządzącej? Klimat jest dobry, ale czuję podtekst tego pytania, pewnie w kontekście ministry klimatu właśnie. Tak, bo tutaj kiedy e... wsłuchujemy się w głosy poszczególnych polityków, szczególnie polityków Polski 2050, polityków PSL-u, no to wydaje się, że ten klimat już taki dobry wewnątrz koalicji nie jest, bo ci politycy z PSL-u Polski 2050 mówią o przyszłości pani ministry Pauliny Henning-Kloski, nie jako o takim pewniku, ale jako o czymś, co no, być może niedługo się skończy. Nie, nie przewiduję takiego scenariusza i on jest absolutnie mało prawdopodobny. Natomiast jedno jest pewne. Trzecia droga, bo to są te ugrupowania, które weszły do Sejmu dzięki temu, że taką decyzję podjęły. Dzięki temu również, że przypomnę, wtedy było niebezpieczeństwo, że znajdą się pod progiem, bo, bo to jest 8%. Więc wszyscy też apelowaliśmy, że jeżeli ktoś nie chce głosować na lewicę czy nie chce głosować na Platformę Ówczesną Obywatelską, Koalicję Obywatelską, to nie głosuje na trzecią drogę. Więc ja sobie nie wyobrażam, że dzisiaj, miło nawet we wewnętrznych kłótni, mimo tego, że są takie sytuacje w życiu, że sobie nawet ręki być może niektórzy nie podają. To polityka to nie jest zabawa dla dzieci. Polityka to jest poważna sprawa, więc jeżeli się powiedziało a i podpisało się umowę koalicyjną w imieniu wszystkich parlamentarzystów, wszystkich klubów, to nawet jak następuje jakikolwiek podział, to ta umowa wszystkich dalej obowiązuje. Więc ja nie wyobrażam sobie, że dzisiaj ktoś w imię jakichś własnych ambicji będzie chciał rozwalenia tej koalicji.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 Premier Donald Tusk mówił w ostatni piątek o tym, że no to, to głosowanie, które będzie w przyszły czwartek, no to będzie taki test dla koalicji rządzącej i że będzie wyciągał konsekwencje wobec wszystkich tych, którzy zagłosują przeciwko pani minister z tego samego rządu, w którym zasiada dana partia. Na co niektórzy politycy Polski 2050 mówią tak, jeżeli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli szefowa Polski 2050 jakieś konsekwencje poniesie, to my jako politycy Polski 2050 możemy złożyć wniosek o odwołanie np. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w Lewinie. I co obawiacie się takiego scenariusza? Nie, absolutnie się nie, nie obawiam i szczerze mówiąc apeluję do y, wszystkich y, o, o naprawdę zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju. Jeszcze raz chcę powiedzieć, polityka to nie jest zabawa dzieci w piaskownicy. To nie jest przerzucanie się tego typu y, y, y, różnymi y, hasłami, groźbami. Y, naprawdę Polacy tego od nas y, nie oczekują. Ja przypomnę tylko tym wszystkim, którzy dalej taką politykę chcą prowadzić, dlaczego przegraliśmy wybory prezydenckie. No właśnie przez te kłótnie w koalicji. Trzeba było wyjść na ulicach, posłuchać, co mówią nasi wyborcy. Mówią, wy zamiast tam pracować, ścigać tych złodziei z PiSu, to wy się między sobą kłócicie o jakieś różne tam rzeczy i pokazujecie, kto w tej koalicji jest ważniejszy. Nie o to w tym wszystkim chodzi. My musimy dotrwać do 2027 roku i jestem pewny, że tak będzie i dotrwamy do końca Kadencji. I powiem więcej, wygrać wybory musimy jako koalicja 15 października w 2027 roku. Panie pośle, pan już niejedno w polskiej polityce y, widział, niejedną burzę też pan polityczną przetrwał. Czy myśli pan, że teraz te słowa, które padają pod adresem, czy to Pauliny Henning-Kloski, czy pod adresem w jakiejś mierze marszałka Czarzastego, czy Katarzyny Bałczyńskiej-Nałęcz, czy to nie będą takie zadry, które no to głosowanie będzie przeminie w ten przyszły czwartek. Zobaczymy, jaki będzie jego rezultat, no ale rządzić jeszcze przez kilkanaście miesięcy y, chcecie do wyborów parlamentarnych. Ta sytuacja, te ostre, mocne słowa nie podzielą was jeszcze bardziej, bo jak pan wspomniał, no, no jesteście trochę podzieleni, to bo widać i w kampanii prezydenckiej, no i teraz też to widać. Nie jesteście jedną partią, to jasne, ale tworzycie jeden rząd. To nie będą za silne podziały teraz? No więc ja zakładam, że jednak odpowiedzialność za rząd będzie ważniejsza niż te wszystkie podziały. Oczywiście w polityce nie można niczego wykluczyć, ale ja akurat w takich sprawach jestem zero-jedynkowy. Jeżeli komuś się nie podoba koalicja, niech po prostu z tej koalicji wyjdzie, bo wszystkie te niesnaski i te sprawy nie załatwia się z całym szacunkiem w mediach, nawet w tak ważnym programie jak u pana redaktora, tylko po prostu się dzwoni, jeżeli ktoś do kogoś ma pretensje, siada się przy stole i się to wyjaśnia. Ja też mogę mieć wiele pretensji do pani minister Henning-Kloski, ale zawsze wykonywałem telefon, mówiłem, słuchaj, kawkę trzeba wypić, bo tu są takie problemy, tu takie, wyjaśnij mi, może ja źle rozumiem, może wy coś źle robicie, może twoi urzędnicy źle działają, a nie, nie chodziłem po mediach i nie mówiłem, że ministerstwo źle działa. Ja, ja sam doświadczyłem też właśnie tego typu wewnętrznych jakichś tam ocen, jak poszczególni ministrowie działają, to to jest po prostu skandal. Tak się tego nie robi. To się naprawdę w koalicji załatwia za zamkniętymi drzwiami. No to teraz przejdźmy do tematu, który za z zamkniętych drzwi stał się tematem numer jeden też w polskiej polityce, czyli kryptowaluty. Kwestia, o której no, wielu ekspertów mówiło od wielu miesięcy. Kwestia, która też pojawia się na planie pierwszym w polskiej polityce, no, ale teraz kwestia, która dotyczy wielkich pieniędzy i tysięcy Polaków, czyli ząda krypto. Panie no, były ministrze, ważny polityczny, polityku lewicy. Panie pośle, czy macie jakiś pomysł w koalicji 15 października, jak skutecznie uregulować rynek kryptowalut? No bo gdzieś na końcu drogi legislacyjnej jest Pałac Prezydencki, jest Karol Nawrocki. Przypomnę, że dwa weta w tej kwestii już były. Teraz słyszę, że będzie trzecie podejście rządowe, ale czy skuteczny jest jakiś pomysł, jak to zrobić tak, żeby faktycznie przepisy zmienić? No pomysł jest. No przecież e, e, weta były do konkretnych ustaw i konkretnych e, zapisów w tej chwili PiS przedstawia jakieś swoje projekty ustaw. Trzeba zobaczyć, co tam rzeczywiście jest wpisane, jak, jak, co, co, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, Klub Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy oczywiście konsekwentni, no bo ta ustawa musi wejść w życie. No i tylko dzisiaj trzeba apelować do opozycji, Przestańcie naprawdę się wygłupiać. Zacznijcie myśleć o e, tych, którzy mogą stracić, czy już stracili swoje pieniądze. E, ja zajmuję się tym tematem od e, wielu lat i wielu miesięcy. Wszędzie, gdzie mogę przestrzegam młodych ludzi. Przestrzegam wszystkich. E, to, to, to, jest, to są naprawdę piramidy. E, e, zarabia tylko, e, tylko, ty, zarabiają tylko ci piersi, którzy wpłacą środki, natomiast wszyscy pozostali będą tracić i mamy do czynienia w tej chwili w przypadku firmy Zonda Krypto dokładnie z takim scenariuszem. Przyznam się, że zaczynam się zastanawiać, czy te weta prezydenta, bo co do związków tego środowiska z rynkiem kryptowalut już widać wyraźnie, że nie mamy żadnych wątpliwości, ale zastanawiam się, czy te weta to nie jest taki czas i sygnał dla tych y, wszystkich, którzy na tym rynku funkcjonują bez żadnej kontroli, słuchajcie, wycofujcie się, wypłacajcie sobie jako właściciele tych kryptowalut pieniądze kosztem tych, którzy te pieniądze wpłacili. Zamykajcie te interesy, bo jak wejdzie ta ustawa, to nie będzie możliwości oszukiwania. Więc myślę, że prezydent też daje czas właśnie na tego typu działania tym firmom, i one sterują tymi kursami. Te kursy spadają już do, do, do, do poziomu wartości, 0,01%, 0,01 grosz, jak czytam, bo niektóre to, to, to dokładnie tak tyle są warte. W związku z czym sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, a tutaj we wiadomościach też słyszeliśmy, że ta liczba poszkodowanych przez tą firmę rośnie lawinowo i to będą za chwilę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. To o czym mówił pan poseł przed momentem, jeżeli prezydent pana zdaniem działa świadomie i świadomie daje ten czas takim właśnie firmom, no tu mówimy o tej jednej firmie Zonda Krypto, no to to jest poważny zarzut panie pośle w stronę prezydenta rzeczpospolitej. Ja mogę się tylko domyślać i sygnalizuję tylko, co te, do czego te weta doprowadzają. Ja to też mówiłem z bównicy sejmowej, dlatego to jest apel do pana prezydenta. Panie prezydencie, daje pan czas po prostu tym firmom, żeby zwijały swoje biznesy, w związku z czym... To jest naprawdę z punktu widzenia interesu tych, którzy dali się omamić tymi reklamami, że będziecie zarabiać po 100% miesięcznie, że będziecie bogaci, wpłacicie 5 tysięcy, będziecie mieli 50 tysięcy na koniec roku. Ci, którzy się dali temu omamić dzisiaj po prostu te pieniądze tracą i to nie dotyczy tylko tej firmy. To dotyczy wszystkich innych firm, bo prawda jest taka, że dzisiaj dajemy się też zwieść jednej rzeczy. Bo jak słyszę prezesa PKOLu, który mówi, że wysłał jakieś pismo do ABW, no to ja tylko chcę zwrócić tym wszystkim, którzy takie pisma wysyłają do ABW, że ta jednostka jest od bezpieczeństwa wewnętrznego. Ta jednostka nie jest od bezpieczeństwa gospodarczego. ABW nie sprawdza transakcji gospodarczych, chyba że jest podejrzenie korupcji czy defraudacji pieniędzy. To wtedy... Takie działania mogą być wdrażane. Natomiast jeżeli chodzi o nadzór nad rynkiem kryptowalut, od tego jest KNF, UOKiK, prokuratura. To są te jednostki, które powinny to nadzorować. W tej ustawie chcieliśmy im dać te kompetencje. No ale prezydent z uporem, nie wiem dlaczego, takim wielkim. Te ustawy wetuje. Ja nie przyjmuję żadnych uzasadnień, że ustawa jest za szczegółowa, za restrykcyjna. Co to za jakieś bzdury. Jeżeli ktoś chce uczciwie działać w Polsce, to nie ma tak restrykcyjnej ustawy, żeby tej działalności nie można było prowadzić. Podkreślam Uczciwie. Natomiast jeżeli ktoś chce nieuczciwie działać, to rzeczywiście te restrykcyjne zapisy mogą go boleć. To panie pośle, kończąc ten wątek, mówił pan o kwestii, o potrzebie wyjaśnienia i mówił pan też o tych związkach politycznych. To może Komisja Śledcza w Sejmie przy okazji tej kwestii jest potrzebna. Widzi pan taką konieczność albo taką no. możliwość? To, to jest pomysł i, i nie ukrywam, że nad tym trzeba się będzie poważnie zastanowić, bo być może to będzie też asumpt do tego, żeby wyjaśnić jak ten rynek działa, żeby wyjaśnić tych wszystkich lobbystów, którzy tak atakują polityków, że oni się nie znają na kryptowalutach, że to jest takie świetne, że to w ogóle nowe technologie i tak dalej, no to niech ci ludzie idą do tych, którzy stracili oszczędności swojego życia, bo w to uwierzyli. Naprawdę nie wierzmy w te bzdury, bo, bo to po prostu tak nie działa, to tak nie, nie, nie funkcjonuje. No jedno jest pewne, w każdym tego typu wymyślonym biznesie, a szczególnie takim kryptowalutowym, zarobić może tylko ten, kto to wymyślił i jego grono najbliższych przyjaciół, natomiast pozostali na tym zawsze wcześniej czy później stracą. To na koniec, panie pośle, krótko o pewnym filmiku, filmiku, który umieścił premier Donald Tusk w mediach społecznościowych z okazji swoich urodzin. Tam trochę mówię o swojej pracy, trochę o swojej rodzinie i nagle pojawia się duży, duży obrazek w kadrze takiego dokumentu z nazwą Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i słowami wypisanymi ręcznie rekonstrukcja kwiecień 2026. Panie pośle, coś jest na rzeczy? Rzekuje się rekonstrukcja, czy to taki żart trochę premiera w kierunku ministrów? Myślę, że trochę żart, chociaż premier ma prawo do rekonstrukcji. Zawsze, przecież ja też byłem w rządzie i zawsze powtarzał, powtarzał jedną rzecz, że ministrem się bywa i to jest bardzo słuszne. Natomiast jedno jest pewne. Jeżeli chcemy dzisiaj wygrać wybory w 2027 roku, to wszyscy musimy zakasać rękawy. Wszyscy musimy zapomnieć o tych wewnętrznych sporach i zapomnieć o swoich ambicjach i po prostu musimy pchać ten rządowy wózek w jedną stronę ze zdwojoną siłą, bo wtedy wyborcy zobaczą, że rzeczywiście to wszystko ma sens. Jak się będziemy kłócić, straszyć, nic z tego nie będzie. A największą odpowiedzialność za katastrofę i rządy PiSu i, i Konfederacji odpukać w 27 roku będą właśnie ponosili ci, którzy takie kłótnie wstrzymają. Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica. Dziękuję panie pośle. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Na to najlepszy dowód, że warto oglądać filmy do końca, nawet te sceny po napisach. Więcej na ten temat, na temat możliwej rekonstrukcji, oczywiście w debacie dnia, ale to dopiero po godzinie 18. Wcześniej jednak przeniesiemy się do Katowic. Seldo, magazyn gospodarczy. No właśnie, łączymy się z Katowicami, tam jest Marek Klapa. Dzień dobry Marku. Dzień dobry. Właśnie w stolicy Górnego Śląska trwa 18. Europejski Kongres Gospodarczy, czyli EKG. Wszystko pod hasłem Siła Dialogu. Co dzieje się teraz? Czy pierwszy dzień dobiegł już końca? Czego mogliśmy posłuchać? No przede wszystkim dobiegły końca te najważniejsze panele, chociaż ja teraz rozglądam się po Międzynarodowym Centrum Kongresowym i powiem Ci szczerze, jeszcze bywa tłoczno w niektórych miejscach, szczególnie przy stoiskach, ale był taki moment około godziny 12.30, kiedy jednocześnie wystartowały, uwaga, wystartowało 21 sesji. W tym samym momencie nie da się podzielić i być na wszystkich sesjach, nawet po 2-3 minuty, ale faktycznie widać, że kongres cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 15 tysięcy osób. Tyle może przybyć właśnie do Katowic w ciągu najbliższych trzech dni. Marku, jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas EKG była energetyka, od której tak wiele przecież zależy. Od działającej lodówki po działanie fabryk linii kolejowych i portów lotniczych. Co mówiono na ten temat? No właśnie, jeszcze jak dodamy do tego telefony i samochody elektryczne, to całkiem niezły katalog nam się stworzy. Ale tak na poważnie energetyka i bezpieczeństwo Niezależność to, to, to były jedne z najważniejszych tematów Europejskiego Kongresu Ekonomicznego podczas pierwszego dnia. Prezes Orlenu Ireneusz Fonfara podkreślił, że energia warunkuje rozwój gospodarczy. Posłuchajmy. Energia, bezpieczeństwo i to resilience na to, co nas może spotkać jest niezbędna dla nas tu w Europie, szczególnie, bo bo nie mamy własnych zasobów energetycznych, a jeśli nie mamy, to one są bardzo drogie i musimy budować alternatywę dlatego, aby ta broń używana przez niektórych przestała być bronią, której się obawiamy. Z kolei prezes grupy Tauron, Grzegorz Lott, podkreślił, że obecnie jest wielka presja na to, by energetyka była nie tylko oddzielnym biznesem, ale także bardzo ważnym elementem całej gospodarki. Posłuchaj. Dzisiaj rozdział gospodarki i energetyki już nie ma miejsca. To jest jedna całość i dzisiaj energetyka determinuje rozwój, determinuje inwestycje. Tak jak powiedziałem, inwestycje są robione tam, gdzie jest dostępna sieć, gdzie ta sieć jest elastyczna i daje możliwości rozwoju Odpowiednik takich trakcji kolejowych czy wody, którą mogliśmy się przemieszczać. Ogromny element wpływu na, na, na cenę. No i oczywiście neutralność klimatyczna. No i możemy sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, kiedy na przykład zapominamy ładowarki do telefonu, albo jesteśmy w pomieszczeniu gdzieś na dworcu, gdzie nie działają wtyczki. Co wtedy? Nie możemy się nigdzie dodzwonić, nie można doładować telefonu, nie można doładować słuchawek. A jeżeli na przykład nie doładujemy telefonu, to też nie możemy odczytać biletu kolejowego, który też możemy mieć zapisany w telefonie. A zatem bez energii niczego nie ma. To prawda. Oprócz nazwisk polityków, prezesów, menadżerów, ekonomistów, Pojawił się także przydomek króla Polski, Bolesława Chrobrego. To prawda. No właśnie, co Bolesław Chrobry ma wspólnego z nowoczesną gospodarką i bezpieczeństwem naszego kraju, tysiąc jeden lat po jego koronacji. A jak się okazuje, bardzo dużo, bowiem niebawem zacznie działać Chrobry, czyli spółka powołana do obsługi Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, będzie właśnie nosiła w nazwie przydomek tego wielkiego polskiego króla. Chodzi o miliardy złotych, tak na dobrą sprawę, na obronność i inwestycje zbrojeniowe. Obecnie chorobry jest na etapie rejestracji. Za obsługę spółki odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, a prezes BGK Mirosław Czekaj w kuluarach katowickiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego powiedział, że działania spółki będą no, dwojakiego zakresu. Posłuchajmy na czym ma to polegać. Jeden zakres to uruchomienie działań długoterminowych, preferencyjnych pożyczek na rzecz samorządów i przedsiębiorców, na rzecz budowania odporności, budowania budowli ochronnych, cyberbezpieczeństwa. i To zadanie będzie realizował Chrobry poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Drugi zakres zadań to uruchomiony zostanie nabór na inwestycje kapitałowe zwiększające zdolności produkcyjne polskiego sektora obronnego. To ja tylko dopowiem w tym temacie, że ustawa o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności weszła w życie na początku tego roku. Marku, to jeszcze wróćmy do bezpieczeństwa energetycznego, bo to niezwykle ważne. Jednym z kluczowych zadań jest rozbudowa magazynów gazu. Na czym to będzie polegać i kiedy? Magazyny gazu będą rozbudowywane, chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. A podczas kongresu minister energii Miłosz Motyka powiedział w rozmowie z reporterką Polskiego Radia, że Decyzje w tej sprawie już właściwie zapadły i, i nadal zapadają. Na jakim jesteśmy etapie? Posłuchajmy. My jeszcze przed kryzysem na Bliskim Wschodzie podjęliśmy decyzję o rozbudowie magazynów. Pierwsze z nich będą oddawane także w przyszłym roku. Kolejna inwestycja związana z rozbudową magazynów gazu także w przyszłym roku. Dzisiaj to jest 3,3 miliarda metrów sześciennego, jeżeli chodzi o pojemność gazu. W przyszłym roku chcemy osiągnąć ponad 4 miliardy. No i teraz to pytanie, kiedy, które zadałaś przed chwilą, rozbudowa naftoportu ma się zakończyć w drugiej połowie 2028 roku? Marku, Katowice dzisiaj to takie serce gospodarki, no, Europejski Kongres Gospodarczy, ale rozumiem, że masz też tam dostęp do wykresów giełdowych i walutowych, no więc żeby powinności stała się zadość, jaka sytuacja na rynkach? No nie tylko ja spoglądam na te wykresy, bo tak na dobrą sprawę tak głupio zaglądać komuś przez ramię, ale to widać po prostu, że ktoś idzie z laptopem albo z tabletem czy z telefonem i rzeczywiście zerka wykresy giełdowe, ale muszę ci powiedzieć, że dzisiaj jeżeli ktoś uważnie obserwował polską giełdę, to przede wszystkim widział no niestety kolor czerwony i to kolejna taka sesja, która zakończyła się spadkami. Na całe szczęście to kolejna sesja z niewielkimi spadkami, bowiem Wig, czyli ten najważniejszy, największy indeks warszawskiej giełdy zakończył dzień z stratą 34 procent WIG 20 z kolei jest na minusie 67 setnych procent S WIG 80, uwaga, jedna setna procent. Tak niewiele brakowało, żeby tutaj kolor nam się zmienił, ale mamy jeden indeks, który zakończył dzień na zielono, to jest M-WIG 40, taki symboliczny wzrost, ale zawsze on dobrze wygląda w ogólnym zestawieniu wiek 47, setnych procent na plusie, a zatem nie, nie była to taka jednoznacznie czerwona sesja. Podobnie było w Europie, chociaż tutaj rzeczywiście przeważały spadki na europejskich giełdach. Spadki najgłębsze były notowane we Francji, mniej więcej 1%, zresztą niewiele mniejsze w Belgii na brukselskiej giełdzie. I tylko dwa indeksy zyskały, zielony, wiosenny kolor pojawił się w Atenach. Tutaj 22 setne procent na plusie i w Portugalii 20, e, przepraszam, 54 setne procent, a 20, bo indeks nazywa się PSI 20, stąd moje przejęzyczenie. Spójrzmy jeszcze na surowce, bo oczywiście wszyscy mhm. patrzą nie tylko na to, co się dzieje na giełdach, ale także na rynku ropy naftowej w tej chwili ropa WTI kosztuje 93 dolary i 7 centów, a ropa Brent po raz kolejny dzisiaj przekroczyła 100 dolarów w tej chwili. Baryłka ropy Brent kosztuje 101 dolarów i 80 centów i faktycznie tuż przed 12 był taki moment, kiedy po raz pierwszy od kilku ładnych dni ropa Brent przekroczyła ten psycholo tę psychologiczną barierę. No a teraz mamy do czynienia z takim drugim momentem i faktycznie nie wygląda to najlepiej, bo ropa pyniesie się w górę i żeby, tak jak powiedziałeś, przed chwilą tradycji stało się za dość to, że jesteśmy w Katowicach, to nie znaczy, że nie widzimy co dzieje się chociażby na rynku walutowym. No to już śpieszę z informacją. Za jedno euro płacimy 4 złote i 24 grosze. Delikatne umocnienie wspólnej europejskiej waluty, a dolar amerykański wyceniany jest aktualnie na 3 złote i 62 grosze. Tutaj ta skala umocnienia nieco wyższa, bo przypomnijmy, że w tym tygodniu były takie momenty, kiedy płaciliśmy poniżej 3,60 3,62 a to jest o tyle ważna też informacja, że cena do, kurs dolara przekłada się również na to ile płacimy za ropę naftową bo właśnie w dolarach jest ona wyliczana i w tej walucie handlowana no i złoto jeszcze tak delikatnie, ale jednak też poskoczyło 4730 dolarów, jeśli masz wolnych możesz kupić sobie za to jedną uncję trojańską ja tylko dodam, że dzisiaj pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ale to oznacza, że jeszcze przed nami dużo się będzie działo i z Markiem będziemy się jeszcze łączyć. Marku, na razie dziękuję Ci wszystkim za te informacje. Trzymaj się tam w Katowicach. Dziękuję, pozdrawiam z Katowic.